Z kąpieli każdy korzysta, a mucha chciała być czysta W niedzielę kąpała się w smole, a w poniedziałek w rosole We wtorek w czerwonym winie, a znowu w środę w czerninie A potem w czwartek w bigosie, a w piątek w tatarskim sosie W sobotę w soku z moreli Co miała z takich kąpieli? Co miała? Zmartwienie miała, bo z brudu lepi się cała, a na myśl jej nie przychodzi, żeby wykąpać się w wodzie.